5 tysięcy policjantów zadedykowanych na manewry Hell Angels Prolegomena do odrzydzania Pomyśli profesora Feliksa Konecznego Liczba dziennika 337 albo Pandemia psychozy Fascynacja obłędem, von Stefan Kosiewski, Zniweczona Rzeczywistość. Kanto 729, Rzymskimi, czyta z Frankfurtu nad Menem, autor. Wyjaśniając, że administracja Gloria TV, ulegając psychozie zbiorowej, usunęła ostatni wpis, dokonany 31 maja 2016 roku. Dlatego Repeta w innym miejscu w internecie bowiem nie widzi się na teraz innego lekarstwa na schizofrenię żydostwa, robiącego na Gloria TV za admina katolickiego, to kliknij, wysłuchaj, jeśli potrzebujesz, wpisu ostatniego. Natomiast my wysłuchamy za chwilę komunikatu Radia Watykańskiego po spotkaniu papieża Franciszka, z grupą dżinnistów, wyznania dżinnistycznego. A noi, a tutti, piace la madre terra. Nam wszystkim podoba się Matka Ziemia, bo to ona daje nam życie i strzeże nas. Powiedziałbym też, że jest to siostra Ziemia, która nam towarzyszy na drodze naszej egzystencji. Jednak naszym zadaniem jest również troska o nią, tak jak troszczymy się o matkę czy o siostrę, czyli odpowiedzialnie z czułością i w pokoju. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie wypełniając to zadanie. Pozostańmy złączeni w tym ideale, w tym zadaniu, w tej pracy, jaką podejmujecie, aby nasza matka, nasza siostra Ziemia była strzeżona. Jesteśmy świadomi, że strzec troskliwie stworzenia Ziemi to zarazem strzec troskliwie całej ludzkości. I przechodzimy do odczytania kanto. 729. Wolność z obnażonymi piersiami w utrechcie przed katedrą, z Anną Samotrzecią, z góry świętej Anny, matka ziemia i siostra i ciota, Bergolio brata się na Watykanie. Żydomason, paczamamy, żdzinistami. Czy jest pani, panna, niepotrzebną skreślić, Karolina Borkowska, partnerem dialogu publicznego? Czy jeno robi za takiego partnerkę dialogu publicznego, nie przyjmując do wiadomości, między innymi, głosu takiego jak Vox Populi w debacie publicznej Polaków i Katolików, że syjonistyczny bojówkarz marcowy roku 1968 Bogdan Borusewicz wypłacił sobie brzydko w ubiegłym roku. 200 tysięcy złotych z kasy Senatu RP tytułem tak zwanej odprawy emerytalnej, natomiast nie spełnił zasadniczego wymaganego ustawą warunku. Nie przeszedł na zapowiadaną emeryturę, ponieważ uznał, że skasować może a nikt nie może oderwać go od koryta. Tyle retoryki w interesie społecznym. Pytanie właściwe, które ciśnie się przy tym powszechnie i publicznie po obejrzeniu w telewizji audycji dal und die Mafia, Film von Jezus Gartz Lambert, terminy powtórek, ponownych emisji, dyskutowanego coraz głośniej na zachodzie tematu grzesznych związków przestępczych, kleru rzymskokatolickiego z bandytami mafijnymi nie przebierającymi w środkach dostarczanych im przez wojsko, policję i partie rządzące na przemian w demokracji, jak odkrył to przed Żydami w Jeruzalem, świętej pamięci Lech Kaczyński, wiecznie żywy na YouTube. Rzeczone terminy w telewizji niemieckiej w sobotę 4 czerwca Zatem jutro o godzinie 11.30 najbliższy. P punkt pierwszy. Przechodzimy do czytania dzisiejszego. Punkt pierwszy. Czy złoczyńca, wspomniany powyżej, żyjący, nie przyjmie do wiadomości, że zwieracze puszczają umilczącej publiczności także w Europie Wschodniej, w reakcji na bezczelność. Widzę związki z mafią Kościoła Świętego za czasów papieża Wojtyły i sposób w jaki zapłacił Roberto Calvi pod mostem w Londynie za przedśmiertną drgawkę, boć nie bezczelność z którą desperat śmiał zwrócić się do samego Ojca Świętego Jana Pawła II, listownie dając ostrożnie do przemyślenia, niejako na zapowiedzi, że wzmagają się coraz bardziej groźnie naciski na Niego, a żeby przekazał prokuratorowi dowody przekazania wielomilionowych sum pieniędzy zebranych na tacę po całym Bożym świecie, przekazania z Banku Watykańskiego do Ameryki Południowej, których to przekazów kopie, wierne, kwity na Wojtyłę i żydowskiego biskupa z Litwy Marcinkusa, Posiadać musiał przecież także między innymi kardynał Bergoglio, jako przewodniczący Episkopatu Argentyny, który miał konto rozrachunkowe w tym państwie Ameryki Południowej za czasów dyktatora Wideli, który przeciwników politycznych oddawał Neptunowi odbudowanemu po wojnie alegorycznym pomnikiem w Gdańsku, wyrzucając ich tysiącami na pożarcie ze samolotów do oceanu. Więc kto właściwie personalnie ma Bogiem a prawdą na sumieniu śmierć dyrektora Banco Ambrosiano bez udziału osób trzecich. 11 słownie, 11 dni po otwarciu i przeczytaniu tegoż listu przez osobistego sekretarza papieża, księdza Ciewisza. No i, tego, i po śmierci tego drugiego księdza, którego we Włoszech sprzątnięto dla zastraszenia ludu bożego. Jak w Polsce ludzie Kiszczaka sprzątnęli Popiełuszkę zycha, suchowolca. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Księdza włoskiego, którego proces beatyfikacyjny Benedykt wszczął zaraz po tym, jak zasiadł na stolicy Piotrowej. Księży, Jezusa Chrystusa, wzięły sobie na sumienie przy żłobach i na emeryturze. Perfidni, których minister Ziobro nie zdąży chyba oddać za jednej kadencji pod osąd sojuszniczego prawa amerykańskiego, wyższego, ponad prawo unijne któremu w Brukseli tylko się zdawało, że Sariusz Wolski gra jeszcze i wiecznie będzie mu dziobało. Będzie mógł sobie na wszystko bezkarnie pozwalać i brać górę nad prawem w Polsce. Bo ma brata o lekko zmienionym nazwisku. Jak Glęb miał brata na placówce dyplomatycznej w Moskwie. Rezydenta któremu ubowcy zmienili fonetyczną cechę diakrytyczną w nazwisku, żeby popisać się sprytem operacyjnym przed swoimi, prowadzącymi wszystko w PRL-u oficerami KGB, podsłuchującymi każdą rozmowę w kraju nad Wisłą, jak obecnie podsłuchuje z pewnością Izrael. Jeżeli sama tylko taka Szwecja nagrywa każdą rozmowę o polityce na terenach włączonych w XVII wieku do Rzeszy Wazów. Punkt drugi. Tymczasem Rzeczpospolita Polska jest od niedawna ponownie ustawowo suwerenna. Jak wiadomo, pod rządami Pani Szydło. Ponieważ precedensowa w sprawie suwerenności była ustawa konstytucyjna, zaś ta nowa ustawa suwerennościowa dubluje tylko bez sensu to, co przyjęto już raz na dobre w Sejmie za czasów świętej pamięci prezydenta Jaruzelskiego a do tego właśnie maślano-maślanego tautologicznie suwerenno-suwerennego kraju nie mogą nagle wjechać sobie legalnie ze ściętymi kwiatkami pod symboliczny pomnik żołnierzy sowieckich poległych przed latami Bratni niewątpliwie w stosunku bratania się żywych prawosławnych z poległymi żużlowcy z Rosji, która w historiografii PRL-u ojczyznę naszą, Karolinko Szanowna, wyzwalała, jaki naród polski jeszcze za czasów zaborów, natomiast mogą dla odmiany i zjeżdżają się za zgodą wszystkich ministrów rządu PiSu członkowie gangów motocyklowych z całego świata, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 2.1. Wobec powyższego Tematem dialogu publicznego ludzi na całym świecie jest uzasadnione pytanie, które należy puścić. Jak parę w gwizdek, na jakiej podstawie Minister Spraw Wewnętrznych Płaszczak zezwolił kilkutysięcznej grupie obcokrajowców ludzi podejrzewanych przez policję całego świata o utrzymywanie się w szarej strefie działalności przestępczej, bo nieobjętej objętej fiskusem. Albowiem trudno, żeby skarbówka chadzała za sutenerem, żeby referent podatkowy uganiał się z ołówkiem kopijowym za młodziankami pędzącymi nie na motorach, ale BMWicami w Polsce, a kruszył kopie z mafią, unikającą kontroli drogowych i powietrznych. Nie tylko po uprzedzeniu, przed wyborami i tak dalej. Jak mógł Jarosław Kaczyński znowu dopuścić do takiego naruszenia procedur, że dla zwykłego zastraszenia ograbionego po Magdalence narodu polskiego robi się manewry przed przyjazdem Bergolio, z udziałem półświatka przestępczego, a zastępca szefa policji w Polsce, Szymczyk, powiada, czy raczej zapewnia, że wszystko będzie policja miała pod kontrolą. Bo jak to poetycko zapowiedział, cytuję, zadedykowano, koniec przytoczenia, pięć tysięcy, słownie pięć tysięcy funkcjonariuszy jednego tylko stołecznego garnizonu tak, aby każdy z przyjezdnych, zmotoryzowanych dostał chodzących piechotą, zgodnie z wierzeniami żydostwa religijnego, po dwóch aniołów stróżów. Albowiem wiara rzymskokatolicka nakazuje modlitwę tylko do jednego anioła stróża. Cadyk Blaszczk z miasta Góra Kalwaria Koło Warszawy akurat był innego zdania w tej sprawie niż cadyk z Białej Rawskiej, który uważał, że nie została nigdzie jasno podana liczba Hell Angels, która przypada na każdego, kto tylko chciałby się uaktywnić na danym terenie, ale każdy musi żyć podszyty strachem że ma się go permanentnie na oku. Dwa, dwa. Nie wiadomo, który ze wspomnianych przywódców społeczno-religijnych, lokalnych na Mazowszu, miał większą liczbę wyznawców, jak rozkładały się głosy w tym, co w obecnej Polsce Określa się słowem publik dialog, brzmiącym obco w stosunku do słowa gadane. W żargonie idziesz Kto miał lepsze gadane, a w związku z tym, który z cadyków miał wyższą rację? Ujmując sprawę w kategoriach kabały, demokratycznie. Tak samo jak nie wiadomo, czy prokuratura regionalna w Legnicy prowadzi istotnie dochodzenie w sprawie zabitego na komisariacie Igora Stachowiaka. Czy tylko pozoruje udacznie prowadzenie dochodzenia? Bo przecież nie ma żadnych przecieków, oficjalnych komunikatów dla prasy, zgodnie z ustawą o dostępie obywateli do informacji publicznej. Nie wiemy, czy przeniesiono z Wrocławia zakres kompetencji tylko i wyłącznie po to, żeby można było spokojnie wyłapać po drodze do Legnicy wszystkich niespokojnych, wichrzycieli, ciekawskich, Gotowych do manifestowania publicznie niezadowolenia społecznego. Zbyle czego? Zbyle powodu braku dialogu publicznego rządzących z rządzonymi. Jak ostatnio zagierka, co tak się skończyło po męsku, jak Miller sobie życzył, dla skutecznego uniknięcia odpowiedzialności karnej przez osoby winne kolektywnego zakatowania 25-letniego chłopaka przez prawdziwych aniołów śmierci w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Punkt 2.2.1 Czy Karolina Borkowska z publik Dialog mogłaby, nie przymierzając jak sekretariat biuro festiwalowe IMPART 2016, nauczyć się normalnie wypisywać z grupy Yahoo czy Haha uciecha zgodnie z załączoną u dołu każdej przesyłki grupowej instrukcją klikania, żeby się normalnie i grzecznie samemu wypisać. Czy chce nadal biegać jak kot z pęcherzem w, w, z Google w portkach i obnażać wszem i wobec braki wykształcenia biurowego, prowokować admina, grupy internetowej, rozdzielnika, do kapowania sponsorom publicdialog.pl, braku dochowania procedur niestosowne zachowanie młodych ludzi. In memoriam Igor Stachowiak czyni się to niniejszym, zapowiadając Kaczyńskiemu, że jeżeli monitoring policji polskiej nad rzekomymi przestępcami na motorach obecnego weekendu miałby być oceniany na podstawie samych proporcji stołecznego kulturalnie europejsko-wrocławia, to może zaprawdę nie starczyć pięciu tysięcy aniołów, stróżów policyjnych do monitorowania paru tysięcy zmotoryzowanych turystów. Jeżeli czterech mundurowych, zmotoryzowanych użyto na potrzeby zmonitor, zmonitorowania jednego pieszego miejscowego, który błagał po polsku tak samo szczerze i tymi samymi słowy co Jan Maria Rokita. Na widok stróży Porządku publicznego. Tuj, wzią, blizie, tuj, proszę proszę Proszę Proszę Proszę Proszę Ratujcie mnie. Punkt 2.2.2. 2, 2. Czy minister Błaszczak, otwierając dziś na nowo, zamknięte na dobre w minionych latach, nie bez powodu, 150 komisariatów policji wie chociaż, ilu Polaków oddało życie na tych posterunkach pracy Strzelając sobie na przykład w głowę dwa razy, jak w marcu bieżącego roku w kłótnie, zatrzymany oficjalnie bez powodu przez tajnego policjanta i przesłuchiwany przez niego Polak sam na sam, bez świadków, dwa strzały oddał sobie w głowę z pistoletu, a każdy śmiertelny, i jeszcze trzeci, po czterech do siedmiu sekundach. Dobitnie. Zaś mataczy ewidentnie policja z prokuraturą trzeciej RP. Niczym hitlerowski generał żydowskiego pochodzenia von den Bach Celewski. Po sprzątnięciu na terenie byłego getta w mieście Łodzi, kata cywilnej ludności powstanczej Warszawy. Borisława Kamińskiego, szefa Rona, posługującego się za życia w kontaktach ze zmobilizowanymi podwładnymi rodzimym dialektem jidysz, białoruskiego tak samo jak cywilna banda braci bielskich, w której chodziło tylko o przetrwanie cudzym kosztem sowieckiej i niemieckiej okupacji terenów byłej Polski, żeby uciec po wszystkim do Izraela. Punkt 2. 3. Manewry pięciu tysięcy policjantów z udziałem sprowadzonych w tym celu do Polski setkami czy może i tysiącami zmotoryzowanych turystów spod znaku istot anielskich, służą rzecz jasna przyziemnemu sprawdzeniu przygotowań formacji państwowych służb, jawnych, tajnych i dwupłciowych policji, jak pisał pamiętnie w poezji swojej Norwid do światowego zjazdu rzymskokatolickich aniołów z udziałem papieża Bergoglio, przygotowań, który oficjalnie wyklął z wiary każdego członka mafii, a zatem także tajnych gangów. Tak samo jak od dawna już byli wyklęci z Kościoła Świętego członkowie na przykład grupy Windsor, loży Staszic, Rotary, Wałęsy i tym podobny. Żydom, i tym podobnej Żydomasonerii z Kissingerem amerykańskim, któremu JP2 przekazał wszak niebezcelowo w używanie nieodpłatne pałacyk w Castel Gandolfo, którego progu papież Bergoglio zarzekł się demonstracyjnie, że nie przekroczy za życia tak samo jak progu pałacu papieskiego nie przestąpi na znak protestu ażeby nie brać na siebie grzechu gorszenia maluczkich współżyciem tytularnego zastępcy Jezusa na ziemi z mafią i masonerią na wzór papieża Wojtyły. U bezwłasnowolnionego w ostatnich latach pontyfikatu przez księdza Dziwisza nazywanego w kręgach Watykanu Don Stanislao jak ten anioł stróż, nieodłącznie przy papieżu z ojcem hejmo, dyrektorem ubeckim muzeów watykańskich i siedemdziesięciu innymi aniołami ze samej tylko Służby Bezpieczeństwa we Watykanie. Dwa, trzy, jeden. Poza tym trwające już manewry Europolu prowadzone przez ministra Błaszczaka służą skutecznemu zastraszeniu społeczeństwa naszego kraju tak samo jak pomniejsze działania operacyjne przy zastosowaniu siły fizycznej i broni osobistej funkcjonariuszy wystawionych do sprawdzenia. w stosunku do nieprzedstawiających żadnego zagrożenia skutych kajdankami obywateli RP, zatrzymanych bez najmniejszego powodu, a tylko z mrocznego podejrzenia. Bo tak się akurat uwidzi, jak zaży do komuny, że trzeba wszystkich podejrzewać o to, co ma się samemu na myśli, czyli o najgorsze, najbardziej obrzydliwe rzeczy. Zatrzymywać w policyjnych izbach zatrzymań, które chyba wypada już nazwać z powrotem aresztami policyjnymi. Bić sparaliżowanych strachem, paraliżować jeszcze prądem, a następnie rzucających się po podłodze dobijać w nogę, jak ostatnio w Ciechanowcu chyba dziewczyna w mundurze postrzeliła licealistę, który wykrzykiwał do niej niezrozumiałe dla niej słowa, które wzięła za poważne, Pogróżki. My home is my cast. Bełkotu idioty pod wpływem powszechnie rozlewającej się przed kanikułą w Polsce fali powodzi psychozy zbiorowej, którą możemy chyba już z czystym sumieniem nazwać bez obawy uczynienia błędu pandemią psychozy. PP w skrócie dalej, mając na myśli pandemiczną formę psychozy zbiorowej, nieopisanej jeszcze przez naukę światową, której odkrycie połączy nieomylnie w przyszłości świat ludzi mądrych a poważnych z nazwiskiem jej odkrywcy, niżej podpisanego. W Dniu Świętym dla starszych braci Wojtyły, Dziwisza i Skworca, Anno Domini, 3 czerwca 2016. Gitschabes. 2-3-2. Dwa, dwa. Czy minister Błaszczak wszedł? Może już nie poprawiać pisowni. Wymowa ma być miękka. Miła uchu, uwaga do lektora. A to, to nie powinienem tego czytać. Uwaga do lektora, w, w posiadanie informacji służbowej, czy wszedł minister o tym, że arcybiskup Wiktor Squorts. Nazwisko żydowskie, pisane bez użycia samogłosek, tak samo jak pisał się niejeden cadyk z góry Kalwaria czy miejscowości podwarszawskiej Ryni, w której spotykają się dzisiaj tysiące policjantów z tysiącami potencjalnych przestępców. Metropolita Katowic były kapuś Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie TW Dąbrowski, który jeszcze nie przeszedł bynajmniej procesu oczyszczenia moralnego w dialogu publicznym z ofiarami żydokomuny i fizycznego w dziele zadośćuczynienia za grzech współpracy ze SB, spotkał się we Warszawie z Niemcami ten typ, którego nie sposób niestety postawić za wzór osobowy młodym kapłanom w Polsce, Ponieważ jako młody kleryk donosił na bliźnich, będąc w seminarium duchownym, odkrywał słabe strony młodych ludzi uczących się dopiero, jak on sam na pierwszym semestrze kroczenia godnego, Zamiast prostackiego wleczenia nogami, chodzenia z kroczem pod spodniami, wyniesionego, e, e, wyniesionym z mało politycznego domu rodzinnego lumpenproletariatu proletariatu żydowskiego Węgrody, Koszelewa, Bałut, Białej Rawskiej Runi czy Góry Kalwaria? Skworc uchwalił w Warszawie, komisyjnie z tymi tak zwanymi Niemcami w sutannach, to znaczy przyjął do wiadomości, bo przypomniano mu oficjalnie, że Franciszek ma ostatnio rytualny zwyczaj okazywania nowinkarskiego, boskiego miłosierdzia wyrażający się zabieraniem ze sobą w podróż muzułmańskich uchodźców, którym potem myje nogi na Wielkanoc po więzieniach. Zatem redakcja polska Radia Watykańskiego nie bez kozery uprzedza Kaczyńskiego lojalnie, przytaczam. Jak poinformowali biskupi niemieccy, Wielu młodych ludzi z ich kraju wybiera się koniec przytoczenia na Światowe Dni Młodzieży do Polski. Albowiem oficjalna wypowiedź hierarchy z Katowic zabrzmiała wieloznacznie. Przytoczmy znowuż. My jako kościoły, w sprawach uchodźców mówimy jednym głosem i tym samym językiem. To znaczy wskazujemy, że uchodźcy to problem wtórny. A pierwszym problemem jest sprawa pokoju na Bliskim Wschodzie. Koniec przytoczenia. Słów arcybiskupa Skworca. Tu dla przypomnienia... Na Bliskim Wschodzie leży od 1948 roku państwo Izraela. Mówienie natomiast jednym głosem przez biskupów polskich i niemieckich nie znaczy używania brewiarza łacińskiego czy mówienia po łacinie, Lecz chodzi tu człowiekowi Kościoła powszechnego niewątpliwie ogłoszenie Ewangelii, dobrej nadziei prosto w oczy, nie zaś służalcze wysługiwanie się przez konkordatowych, magdalenkowych wspólników władzy. Jeżeli zaś jeszcze nie dotarło, to paralizuje się tu kawą na ławę. Macierewicz wysłał największy okręt marynarki wojennej Kościuszko do wybrzeży Turcji po jak największą za jednym razem liczbę uchodźców. Franciszek zmieści kilku islamistów do samolotu, Potem z Niemiec dostanie Polska bezpośrednio na parafie kontyngentami, jak żywność pomocową w stanie wojennym, autokarami, ciężarówkami, może znowu, pociągiem przyjaźni, Jan Kiepura, nazwanym tak między innymi za moją namową, kilkanaście lat temu. Po rozmowie z przemiłą, kompetentną frau z dyrekcji bany we Frankfurcie. Być może przywróci się do szycia pociąg, jak przywraca się na ojczyzny łono posterunki policji. Punkt trzeci. Wspominam zaś ciepło Nostalgicznie niemal jednego ze sponsorów Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata we Frankfurcie nad Menem, dobrodzieja prowadzonego przez nas na terenie niemieckich szkół państwowych, nauczania dzieci języka polskiego jako język ojczysty, bo się Unterricht z elementami historii, geografii, wiedzy o kulturze Polski. Nostalgia ta zda się mieć swoje źródło w tym samym uczuciu, z którym nie jeden Niemiec zamykał się nie tak dawno jeszcze na poddaszu czy w piwnicy, gdzie składał ze sobą tory i puszczał po nich puszczając prawdziwą parę z gwizdka pociągi, tak żeby się nie zderzały ze sobą przypadkiem przez dziesięciolecia bez najniepotrzebnych konfliktów w rodzinie. Dla kobiet na zachodzie było naówczas dozwolone wszystko. Nie tak jak dzisiaj w zacofanych państwach muzułmańskiego orientu. Wszystko na K w języku niemieckim. Dzieci, kuchnia, kościół. Za demoralizację zboczenia seksualne pakowali w tamtych dobrych czasach za szwedzkie gardiny. To znaczy tam, gdzie siedzi obecnie za niewinność dr Mateusz Piskorski, który miał pełno fałszywych przyjaciół i tyle samo tak zwanych katolików przy sobie, albowiem nakazane jest uwięzionych odwiedzać. A tu cisza w internecie. Jeszcze żaden nie zamieścił relacji osobistej z odwiedzin u zatrzymanego bezprawnie w Polsce szefa partii opozycyjnej w stosunku do reżimu. Pierwszego więźnia politycznego Jarosława Kaczyńskiego, który nie został jeszcze przesłuchany z podejrzenia o sprowadzowanie katastrofy powietrznej pod Smoleńskiem śmierć 96 osób a poszedł na starość na całego Boga i ludzi się nie bojąc z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski przepraszając za potknięcia błędy w czytaniu Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do klikania, przeglądania obrazków, fotografii. Do Boże, chroń kapelanów policyjnych przed pałami na manewrach. Sosnowca Dziękuję państwu za uwagę raz jeszcze